A ja, a ja Wy się macie szczerzyć, ze lodziom miodzio szeregowy, bo jutro o nas już tutaj nie będzie.